Kart historii Jak radzieccy kosmonauci spotkali kosmitów Relacja z 1981 roku 18 czerwca 1981 roku Gosplan, czyli Państwowy Komitet Planowania zwołał niezwykłą konferencję z udziałem ekspertów od zjawiska UFO kosmonautów i władz ZSRR, a także wielu wojskowych. Jej przewodniczącym był szef sowieckiego programu kosmicznego, generał Georgi Timofiejewicz Bieriegowoj. Obok niego zasiadał Władimir Kowalonok, kosmonauta, który wraz z Wiktorem Sawinyczem przebywał w kosmosie przez 77 dni na pokładzie stacji saliut 6. Ich oświadczenie miało szokować świat. Był to opis bliskiego spotkania drugiego stopnia, które nie przerodziło się w trzeci stopień, ponieważ zatrzymała je kontrola lotów. Saliu 6, Utrzymywał kontakt z obcymi przez 4 dni z przerwami i wspólnie z ich pojazdem orbitował wokół Ziemi. W wydarzeniach tych brali udział kosmonauci, Kowalonok, Sawinycz oraz trzy obce istoty przebywające w statku w kształcie kuli. Pisał w 1984 roku Brazylijski magazyn Makete. to doprawdy niezwykła historia opowiadająca o kontakcie z pozaziemską inteligencją, podczas którego kosmonauci próbowali wymiany stań z innoplanetanami za pomocą alfabetu Morsa, a ostatecznie wymienili między sobą matematyczną wiadomość. Jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd kosmitów, Zwykle mówi się, iż przypominali oni z grubsza istoty ludzkie. Jak czytamy w relacji, mieli na sobie lekkie hełmy przypominające obcisłe kaptury. Mieli gęste i długie brwi i proste, greckie nosy. Kosmonautów najbardziej zdumiewały jednak ich oczy, wielkie i niebieskie, dwa razy większe niż u człowieka, skupione na nich bez jakiegokolwiek śladu emocji. Byli bardzo przystojni, smagli i przypominali Hindusów. Na ich twarzy nie poruszył się jednak ani jeden mięsień. Pod tym względem przypominali roboty. Sprawa jest jeszcze bardziej zdumiewająca, bowiem według niektórych całe starzenie zostało uwiecznione na licznych fotografiach oraz na nagraniu, które pokazano wówczas na zebraniu Gosplanu, a które dziś jest ukryte głęboko w rosyjskich archiwach. Cała ta historia posiada jeden główny mankament, najprawdopodobniej nie jest prawdziwa, przynajmniej w przedstawionej wersji. Szczególnie krytyczny wobec jej rozpowszechniania jest rosyjski badacz Borys Szurinow, który cytuje słowa nikogo innego jak wymienionego w tekście Pierre Woja, który nigdy nie był szefem radzieckiego programu kosmicznego. Kiedyś sam próbowałem spadać tę sprawę, przyznaję. Przeczytałem w niewielkiej ukraińskiej gazecie o moich kontaktach z przedstawicielami obcej cywilizacji i o filmie, który pokazałem członkom Politbiura. Chciałem wiedzieć, skąd się to wszystko wzięło i dowiedziałem się, że artykuł ten stanowił przedróg publikacji, która ukazała się w Azji Centralnej i stanowił wzorzec do innych artykułów z zagranicy. Tak wygląda wiarygodność tych doniesień. Michał Gerstein, pisarz i ufolog, tak mówi o tych wydarzeniach. W dokumencie pod tytułem W Polskach Priszielcew z 1988 roku Pokazane jest, jak autorzy przedstawiają artykuł z National Enquirer'a Saviny a on mówi, że to czyste kłamstwo. To daje, ogłupiają nas czytelników jak tylko chcą. Rzeczywiście, ale bywa tak, że dla niektórych brak zaprzeczeń może być dowodem na to, że jest coś do ukrycia. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że jeden z głównych świadków, Władimir Kowalonok, potwierdza tę historię, ale tylko po części. Kowalonok mówi: Widziałem ten obiekt, a potem stało się coś, czego nie mogę wyjaśnić. Obiekt widziany z odległości miał rozmiar palca. Byłem zaskoczony, bo był to obiekt orbitujący. Trudno było określić jego dokładny kształt i prędkość, z jaką się poruszał. To dlatego trudno dokładnie określić, jaki był jego rozmiar. Sawinycz chciał nawet zrobić zdjęcie, ale UFO nagle eksplodowało. Zostały tylko obłoki dymu. Obiekt podzielił się na dwie odrębne części. Kształtem przypominał nieco Hantel. Od razu donieśliśmy o tym kontroli lotów. Kowalonok wykonał nawet rysunek obiektu. Jak mówił, wydarzenie to dostało się na łamy sowieckiej prasy. Gazety i magazyny opublikowały wiele relacji na ten temat, choć większość stanowiły artykuły krytyczne. Dziennikarze odrzucali możliwość pozaziemskiej inteligencji. Było to zapewne UFO, ale nie żadna mistyka. W tym samym czasie widziało je dwóch mężczyzn. Mamy zatem potwierdzenie obserwacji UFO, ale żadnych informacji na temat konferencji czy przypominających Hindusów obcych, jak również ani jednego zdjęcia. Skąd zatem wzięły się te wszystkie niezwykłe szczegóły? Jak mówi Gerstein, wszystko to zostało wymyślone na zachodzie przez dziennikarzy prasy brukowej, prawdopodobnie przez Henry'ego Grisa. Co ciekawe, ta dziwaczna historia stana jest w Rosji z National Enquirer. Możliwe zatem, że to wspomniany autor jest źródłem tej sensacji. W omawianym okresie gazeta ta publikowała wiele informacji na temat obserwacji UFO, a egzotycznych doniesień zza żelaznej kurtyny nie dało się w żaden sposób zweryfikować. Twórca, opatrzony odpowiednio rozwiniętą wyobraźnią, miał zatem wolną rękę w procesie tworzenia. Warto wspomnieć, że nie były to jedyne tego typu opowieści. W 1983 roku w biuletynie Miufonu pojawił się krytyczny artykuł Andersa Le który ujawnia inne oszustwa National Inquirera zawarte w artykułach pod tytułem Sowieckie okręty niepokojone przez podwodne UFO oraz Obcy z kosmosu strzelają do leśnika dziwnym promieniem. Ten drugi był według Lilie Grena niemalże dosłowną kopią pewnego przypadku z Finlandii, uzupełnioną o tak zwane nowe szczegóły. Jak rekomendował ufolog, wszystkie kopie tego typu gazet ufologowie powinni wrzucać tam, gdzie ich miejsce, czyli do kosza. Legenda o Salut Siest, jest dobrze znana i rozpowszechniana w krajach Ameryki Łacińskiej. Zaś brazylijski UFO magazyn promował ją jako prawdziwe wydarzenie. Pierwszy artykuł na ten temat, uzupełniony wspaniałymi ilustracjami, ukazał się w 1985 roku, kiedy sprawa była jeszcze świeża. Drugi, co ciekawe, ukazał się w 2002 roku i zabierał relacje Kowalonoka. Reasumując, Kowalonok i Sawinycz 5 maja 1981 roku Rzeczywiście obserwowali UFO z pokładu Saliuta 6, jednak nie mogli określić jego rozmiarów ani odległości, jaka dzieliła obiekt od stacji. Wszystko wbrew legendzie trwało zaledwie kilka chwil. Intrygująca, choć nie zawierająca sensacyjnych wątków relacja, która pojawiła się w radzieckiej prasie, dała początek artykułom, w których wspominano o kosmitach przypominających Hindusów. W pewnym sensie historia ta, niczym bumerang, wróciła za żelazną kurtynę, Tyle, że nieco uparwiona. Ale co w rzeczywistości mogli widzieć kosmonauci? W 1978 roku miała miejsce wcześniejsza obserwacja niezidentyfikowanego obiektu z pokładu 6. choć to kolejna długa historia. Istnieją opinie, jak ta wysunięta przez Jamesa Oberga, że mogła to być jedynie wyrzucona w przestrzeń kosmiczną torebka na śmieci. Źródło forgetomory.com Tłumaczenie i opracowanie Infra Czytał Ivelios W każdym razie, вся эта wasza technologia te эти domne, kolosa i procie my ta sueta żeby Меньше работать и больше жрать. Все это костыли и протезы.